Jay, Los Angeles Portions of the day's programming are reproduced by means of electrical transcriptions or tape recording.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 Zacznę może e, tak jak zaczyna zwykle Filip, tylko nie tak aksamitnym głosem. Witam serdecznie Państwa w podcaście Nie Tylko Dla Orłów. E, Mówi Biedron, gościnnie szef tego podcastu, o czym dowiedziałem się niedawno. Jestem bardzo zaskoczony, ale, ale może jakoś to pójdzie. E, witam moich gości, witam e, Filipa, witam. Serdecznie witam Państwa, e, przepraszam, witam Państwa. E, czuję się dzisiaj gościem. Niezły gościu z niego i witamy też tutaj gościa drugiego, Arkadiusza. Ja serdecznie, mówił Arek z podcastu Podcinek, przez cały czas na biechotę. Ja bym, przepraszam, ja bym chciał tylko powiedzieć, że podcast nie tylko dla orów, w dzisiejszym wydaniu sponsoruje podcast Podcinek. Pyszny obiadek, który przed chwilą zjedliśmy, zasponsorował Filip. Tutaj spotkaliśmy się właśnie tak w cudzysłowiu poświąteczny. Zjedliśmy bardzo dobry poświąteczny obiad i rozmawiamy sobie na różne tematy. Zbliża się koniec roku, zbliża się nowy rok, więc zapytam tutaj panów o plany. Plany na najbliższy rok. Może zaczniemy od Arka. Arek się uśmiecha tutaj podstępnie. Dziękuję bardzo. Ja tutaj właśnie teraz pijemy kawkę, siedzimy sobie w kawiarni, to już na kawa, to już na kawa. Siedzimy sobie w kawiarni, w księgarni w Zablinie, księgarnia nazywa się Ison tak? Mówię. Pan na przyszłość Biedron, nie wiem nie wiem, e, nagrywałem po świętach więc jestem w tej chwili w Polsce, mnie tu w tej chwili nie ma w tym podcaście, jakby co e, najbliższy mój plan to jest taki, że przyjeżdżam z Polski i wrzucam centralne papiery i staram się o irlandzkie obywatelstwo co z, tego, co z tego później wyjdzie, zobaczymy być może zmienię miejsce zamieszkania na co? na Vanuatu, na Pacyfiku tak jest e, zmieniasz paszport na irlandzki, czy to znaczy, że będziesz chodził teraz w dresach do sklepu e, z odkrytymi nerkami, będziesz się dodawał z brzydkimi irlandczykami i będziesz pił dużo więcej Guinnessa niż zwykle? Nie, nie, będę mógł wyjechać do Stanów bez wizy, o to chodzi. <laughs> Dobrze, teraz Filip, co ty myślisz o tym zbliżającym się roku? Zbliżający rok, dwójka, dwa zera i siódemka. Dla mnie grafika wizualistycznego człowieka, bardziej ładnie to wygląda taka data niż 2006. I plany, myślę, że plany przede wszystkim w tym roku skupię się na w tym nadchodzącym roku skupię się na rzeczach osobistych, czyli może jakaś fajna dziewczyna, może chłopak, cholera, bo żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek, to nie wiadomo. Myślę, że przede wszystkim skupię się na, na aspektach e, może jeszcze nie rodzinnych, ale, ale osobisto prywatnych. Po drugie, myślę, że sprawy pracownicze ułożą się już do końca dobrze, czyli dostanę umowę na czas nieograniczony pracy, Tutaj jeszcze zostawmy pracę w spokoju, Filip, bo tutaj takie plotki krążą po mieście, fanki twoje szepcą sobie z ucha do ucha zaniepokojone, że ponoć się będziesz przeprowadzał z jakąś, z jakąś tajemniczą niewiastą do Wanda Druma, a to już poważna sprawa. Na razie nie zaprzeczam, nie potwierdzam. To są plotki. Podcast prawdopodobnie styczniowy. Wyjaśni wszelkiego typu państwa Pytania i Państwa niepewności już w głowie podcast jest. Nie powiem więcej, nie zaprzeczę, nie potwierdzę. Jacku, proszę mnie nie pytać więcej o to. Dobrze, wrócimy do tematu na pewno. Ha. Słuchajcie, to co? Piję tę kapkę sobie, zjemy jeszcze coś i może w tym czasie pozwolimy słuchaczom posłuchać jakiejś noworocznej piosenki. Myślę, że tak. Arek, Arek czy. Chciałbym ci się spytać, czy jest jakaś piosenka, która w ubiegłym roku wywarła na ciebie jakieś wrażenie? Oczywiście jest taka. Dziękuję, Filip. W tej chwili zapraszam was do posłania piosenki. Zmów śpiewa Defekt Mózgu. Pisiory na wybory. Dziękuję. And Nie tylko Trochę tu, łatwo kolejny raz. Piszory, co staną tu, by fuja robić nas. Piszory wielkie stoją tu i prężą się ze strach, Kontory wózmy na nie już, bo odryskają długotami. Podcast. Podcinek. Niezależny głos w internecie. Podcinek.com Hold it there, podcasting listener person. Don't you go anywhere. Coming up next on our show. Dobra, dobra. Nie poznaje kolegi. Cicha woda. Komary rypią. Przejdźmy do środka. Serdecznie witamy po piosence ulubionej Arka, pisory na wybory. Święta się skończyły kilka dni temu i ja z tej okazji mam dla moich przemiłych chłopaków prezenty. Momencik wyjmę coś z torby dla Szczepana, proszę bardzo. bardzo. Ja tutaj może będę komentować? I, I dla, to to dla, kopetę, dla Biedrona. Różnę mniejszą kopertę i teraz będziemy, będziemy rozpakowywać komentując co się dzieje. Na mojej kopercie jest napisane Wesołych Świąt i uśmiecha się Biedronka. Bardzo sympatyczny gest. Biedronka to jest takim... E, do przyczepienia chyba do włosów to jest. Nie? Ja mam sercu Ja bym chciał dodać, że dla Biedrona jest coś związane z Kalifornią, a dla Arka jest coś związane y, z przedostatnim jego podcastem, jak się nudził. I żeby się więcej już nie nudził, dlatego dla Arka jest taki prezent. Tak, opakujemy prezenty. Bardzo ładnie, słuchajcie, dostałem zestaw do ping-ponga. Taki mini ping-ponga, ale za Palecki, ping-pong, siatka, podstawki w ogóle. Wszystko. Super, Dzie Filip, bardzo dziękuję. Ja dostałem bardzo bardzo podręczny i bardzo sympatyczny przewodnik po winach 2007 rok. 100 win, które powinieneś pić, jako że wybieram się do Kalifornii na no dłużej. Wiadomo, Kalifornia słynie jest dobrych win. Na pewno się przyda, dzięki Filip, bardzo sympatyczny jest. To Arka prezent, jak Państwo nie słuchali Arek jak chodzi na szóstą rano na zmiany i szefo nie przychodzi do pracy to Arek się nudzi bo papieru nie ma, a żeby się nie nudził żeby spędzał ten czas miło to troszeczkę sportu mu od rana, od szóstej rano nie zaszkodzi. No tak, ale to jest ping-pong dla, dla dwóch prawda, gdybym grał sam z tego ping-ponga w pracy, jak Kolego sobie poradził się Jestem sam na drugiej zmianie nie. rano, przepraszam, pracy A pamiętacie jak Forrest Gump grał, grał w ping ze ścianą? A, to Co właśnie. Wpijać o ścianę. Trzeba mieć niezłe skile, Ale słuchaj Arkadiuszu, tutaj jak się tak sympatycznie zrobiło. Ja ostatnio odwiedziłem zdaje się Allegro, twoje aukcje. Bardzo ciekawe aukcje masz ostatnio muszę ci powiedzieć. Stare podkładki pod piwo. Wygrzewane gdzieś tam z zaciszy dawnińskich pubów. Opowiedz jak to było. No ładnie, słuchajcie, się potwierdzam. potwierdzam. Już, już w tej chwili te aukcje się skończyły. W chwili, gdy ten podcast nagrywamy. Miałem, no, ja już o tym też mówiłem w swoim podcaście, wygrzebane kilka starych, naprawdę starych podkładek pod piwo. Najstarsza, która miała datę na sobie wybitą, miała 15, nie? Tak, 15? Nie, ile? 15 lat. 11, lat, 11 lat. W chwili, jak te aukcje wystawiałem, tak, więc te aukcje poszły wszystkie na Wielką Orkiestrę, na 15 finał. I no, w tej chwili nie wiem, za ile tam zostały wyrecytowane, bo jak w tej chwili ten podcast nagrywałem, to jest offline. Ale poszły, ale poszły, naprawdę poszły i serdecznie gratuluję zwycięzcom i. Dziękuję. Jak to było jakie znalazłeś? Pracowałeś jako barman? Tak, pracowałem jako barman. Wcześniej pracowałem jako kelner, a potem pracowałem jako barman w pewnym pubie w, w Dublinie numer 5. I tam na zapleczu tego pubu raz jeszcześmy trafili z kolegą Irlandczykiem, trafiliśmy na wykopalisko starych podpadek pod piwo z czego część była no, troszkę po, podniszczona, nie dało się z nim nic zrobić, a część naprawdę była, no, była nówka, sztuka i już mnie wygrzebali. Parę sobie zostawiłem dla potomnych, a parę właśnie wystawiłem na 15 finał na orkiestrę. Tak, tak. I ja wracając do fajnej inicjatywy Arka, w momencie, kiedy nagrywałem podcast, ja już mam wystawione moje kartki i mam, polecam także obrazek z Dublina, to jest taki obrazek, a proszę wejść sobie na moje, na moje aukcje Mój Nick w Allegro, to jest imak e, podkreśnik zielony zresztą Państwo tam znajdą jest kilka ciekawych kartek dwie kartki e, świąteczne z Dublina, z którymi bardzo ciężko było mi się rozstać, ale czego się nie robi one. dla orkiestry w ogóle nie widzę, że Panowie tutaj ostro działają, orkiestrowo robią własne kartki, handlują może jakiś biznes tworzycie e podcastowo kartkowy za jakiś czas czy to tylko tak charytatywnie? Absolutnie charytatywnie absolutnie na 15 finał który już, już za parę dni będzie się kręcił dlatego, że ja co roku jak już powiedziałem w swoim podcastie, co roku wystawiam jakąś, jakąś aukcję na, właśnie na Allegro, zdaje się jeszcze w tej chwili trwają, nie właśnie nie, już za parę dni startują moje dwie aukcje, nowe aukcje które będą się kończyły na właśnie już taki ścisły finał Dwie, dwie aukcje muzyczne na jednej będzie kompakcik chyba najlepsza taka muzyka irlandzka coś w tym stylu a na drugim kompakciku będzie jeden albumik e, stereophonics takiego zespołu tak, te tak, aukcje tak, będą właśnie tutaj rozrabia, więc może w tym czasie jak ja sobie będę czytał o tych winach e, Arek rozpakuje paletki i pogramy tutaj w restauracji puścimy jakąś piosenkę proponuję właśnie Stereo Phonics może może Phonics. chciałem jeszcze na koniec, na koniec, na koniec, jeszcze się spytać, zanim pójdzie piosenka, ale chciałem się spytać, jak aukcje w zeszłym roku były, jak to się powiodło ile kasy. Ze... Znaczy wiadomo, że nie suma jest ważna, ale czy pamiętasz jak to było w zeszłym roku? Oczywiście pamiętam ja w tamtym roku zdaje się, no już w tej chwili nie chcę skłamać, ale wystawiłem około 30 e, poukładek pod piwo Kinesa z tamtego roku z e, sezonu 2005. I wiem, że jeszcze tam coś tam wystawiłem, jakieś klimaty inne, w każdym razie wszystkie poszły. Nie było nigdy aukcji u mnie na Allegro, na wielką orkiestrę, żeby jakaś aukcja była bez zainteresowania, żeby przeszła bez bicia. Wszystkie aukcje, które wystawiłem, wszystkie aukcje skończyły się i były oferty kupna. Tak więc i też co roku dostaje z orkiestry, od orkiestry dostaje certyfikat, takie jakby potwierdzenie, podziękowanie za udział, za aukcję. No i fajna taka zabawa, no. Po prostu tyle powiem, nie? Dobrze, Stereophonics z filmu Crash. Piosenka bardzo, bardzo nastrojowa, właśnie taka poświąteczna. Ho, ho, ho, nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Beside a me in the inside of our, but we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me. Cześć, tu Kohlander. Słuchajcie podcastu, nie tylko na oru. Kangury.com. Pierwszy podcast z Australii, o Australii i nie tylko. Zapraszamy do słuchania już wkrótce. Kangury.com. Burakowy Show to mój podcast www.burakowyshow.info O czym będę mówił? Kim jestem? Jakie będę poruszał tematy? Sprawdźcie sami. www.burakowy. Tu Gosia z podcastu z Niemiec. Zapraszam Was do słuchania mojego ulubionego podcastu Nie tylko dla Orłów. free. Maybe tonight, maybe tomorrow, tomorrow... Piosenka Stileophonics. Wszedłem trochę w paradę naszemu hostowi tutaj dzisiaj. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Chciałem się hosta zapytać, nie wiem czy Państwo pamiętają, bo to jest człowiek o wielu twarzach. Zwany był yy, Włotkiem Saranowiczem Znany był też jako operator koparki. Czy chciałem się spytać, jak na Twoje życie wpłynęła właśnie ta decyzja z zostaniem operatorem koparki? Ona zdeterminowała wszystko to, co się teraz dzieje ze mną i to, co się będzie działo właśnie w najbliższym roku. Właśnie jako operator koparki dostałem bardzo atrakcyjną ofertę pracy w Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze wiecie, w Kalifornii tam operatorzy koparek mają bardzo dobrze, bo tam jest taka dolina, którą nazywają Krzemową Doliną. Tam kopią. I tam kopią, oni tam pogłębiają tę dolinę, żeby była jeszcze głębsza, więc tam tacy jak ja mają, mają swoje miejsce. I już, już w lutym, już w lutym właśnie zabieramy się z szanowną małżonką i lecimy tam, tam gdzie jest praca. Także tak jak rok temu rozmawialiśmy o swoich planach, każdy mówił mniej więcej co chce zrobić. Ja mówiłem, że, że chcę zapuszczać sobie tutaj na jakiś czas korzenie. Może nie korzenie, może korzonki. No i niestety się to nie sprawdziło. Żegnam się z Irlandią. Jest to jeden z moich pożegnalnych podcastów, powiedziałbym. Już już, już wiosną, bardzo wczesną, w połowie lutego, odlatujemy i żegnamy się z Irlandią. Sądzę, że na dobre. Y, powiedziałeś, niestety nie udało się tu zapuścić korzeni. To znaczy, że te półtora roku, które tu spędziłeś, są do dupy? Były do dupy? No Właśnie dlatego niestety, bo nie były do dupy, były bardzo sympatyczne i bardzo tutaj ciekawych ludzi poznałem i spotkałem. Mówię uśmiechając się do Filipa i Arkadiusza, ale tak, tak to się wiedzie, prawda? Różne, różne się decyzje podejmuje i różne rzeczy wychodzą i po prostu teraz, teraz idziemy dalej, jedziemy w inne klimaty, w inne miejsca. Znowu, znowu zaczynając od nowa. To, co tutaj było, było bardzo ciekawe, bardzo wartościowe, bardzo sympatyczne, bardzo wesołe, bardzo wieczne i zimne momentami. Nie żałuję, bardzo fajnie było. I na pewno się jeszcze spotkamy nieraz, czy tutaj, czy tam. Zapraszam do Kalifornii. Właśnie na, na offline rozmawialiśmy z Arkiem, że Arek lada, lada dzień idzie do urzędu starać się po obywatelstwo irlandzkie, bo z obywatelstwem irlandzkim nie trzeba wizy do Stanów. A to jest taki podtekst, bo Arek wybiera się do Ciebie, z tego co słyszałem, z całą rodziną już na dłuższy czas właśnie do Kalifornii. Czy to jest prawda, Arku? No niestety chyba jeszcze nie jest prawda, bo ja jeszcze nie wiem jak będzie paszportem dla mojej żony. Ona, no, ona ma troszeczkę krócej ode mnie czas e, legalnego pobytu w Irlandii. Ale ja mogę wziąć moje dziewczyny dwie, czyli moje dwie córki, Polkę i Liwkę, bo one mają podwójne obywatelstwo. I jeżeli mi się tylko uda otrzymać irlandzki paszport, centralnie pakuję się, kupuję bilety do Ameryki w dwie strony, tak, w dwie strony wracam. Jadę, zwiedzam, sprzęt. kupuję sprzęt i wracam, słuchajcie, no taka jest prawda, no sprzęt w Ameryce jest o połowę tańszy niż w Europie a wysyłając i kupno na własną rękę płacimy w Irlandii cło i płacimy w Irlandii vat w całej Europie, tak więc opłaca się mieć kogoś tam lub samemu pojechać, przywieźć i no zarobić, tak się domówi. no Polak kombinuje, zawsze kombinuje, ale tak już jest taka jest nasza natura, zraz twój serybiat. Tak, dlatego nie wiedzą Państwo, że Biedron specjalnie tam jedzie, żeby handlować on jest taką naszą daleką wysuniętą komórką i będzie nam sprowadzał laptopy, jak coś Państwo chcą proszę zamawiać, albo u Arka na blogu albo u mnie wszystko przekażemy Biedronowi i on będzie co tydzień przysyłał. Tak, takie właśnie są plany, takie są plany, nowy rok, nowe, nowe plany, nowe zmiany spokojnie, jeszcze zdążymy się pożegnać planujemy jakąś huczną imprezę pożegnalną jakimś tam e, styczniem się spotkamy, może Filip weźmie ten mikrofon, może coś nagra na pewno, na pewno coś nagram, wiadomo, że mikrofon obok komórki i portfela to już teraz jest nieodzowna rzecz. zresztą Arek ostatnio w swoim podcaście ostatnim, przedostatnim, 21 nominalnym mówił, że, że też mikrofon już zawsze ma koło siebie i cóż, takie życie jak podcastera jak Renata Beger, nie? Tak, jak Renata Beger, tak dokładnie takie życie podcastera, że mikrofon trzeba mieć zawsze pod ręką dobrze, 4 minuty 50 sekund yy, kolejna piosenka jakaś malutka, króciutka yy, panie kierowniku ja bym, ja bym poprosił o jakąś piosenkę polityczną yy, wiemy co się u nas w kraju dzieje więc yy, może, może na tej fali wydarzeń piosenka polityczna o nagraniach Renaty Beger nie tylko dla samotnych nie tylko dla żonatych nie tylko dla Polaków nie tylko dla orłów. Czyli pani z grupą pięciu osób, czyli razem sześć osób, pani chciałaby wstąpić do PiSu. Chciałaby wstąpić do PiSu. Bo my mamy mnóstwo wolnych stanowisk. Znaczy mnóstwo. To nie ma żadnego problemu z tym. Nie ma żadnego problemu. Bo tam są różne możliwości. Niektórym zależy na reelekcji To my też mamy różne możliwości Na przykład można się dogadać z Giertychem Giertych ma w niektórych miejscach po prostu białe włady Jeśli to się nałoży na siebie To wtedy ten ktoś może leść w Delberu i zależy, żeby się troszeczkę, że tak powiem, nadywać. I może mieć gwarancję reelekcji z listy lpr Bo tam są różne możliwości. Niektórym zależy na reelekcji. Też Wchodzi w rachubę, wchodzi w rachubę ten klub, także tutaj pole manewru jest spore. Pani propozycja to jest kwestia sekretarza stanu w ministerstwie. Szczerze mówiąc to jest jedna moja rozmowa z prezesem. Szczerze mówiąc to jest jedna moja rozmowa z prezesem. Pani z grupą pięciu osób, czyli sześć osób, chciałaby wstąpić do PiSu. Chciałabym wstąpić do PiSu, bo my mamy mnóstwo wolnych stanowisk. Nie zapominamy o rozrywce. Chcemy, żeby nasi słuchacze dobrze się bawili. Sekretarz ministra Cyrjczyka, słucham. Guten Morgen, ich heiße Günter Jausch Ich rufę von Bau und Verkauf de Deutschlands an. I'm sorry, I don't no speak German. Sekundkę, please, dobrze, ok? Sekretarz ministra słucham. Hallo, bonjour. Est-ce que vous parlez français? nie. Nie, nie, nie. Uh, nie. you speak English? Nie, nie, nie. Sprechen uh, Sie nie. Deutsch? Nie, nie, nie. Nie proszę I, i... Jutro poproszę rano o telefon. Pardon? Jutro rano o telefon poproszę. I, hello, j, j comprends I don't understand you. Jutro rano, tak. Reklama. Witamy Agnieszkę Maciąg. Agnieszko, skąd te zmiany? Płaska? Płaska? No co Pani? No. Bo jakaś inna jestem. Zabawna, zaskakująca i zakręcona. A potem okazało się, że jest to okrągła. Od dziś większa objętość. Najpierw musisz spróbować sałatkę z długich i krótkich włosów. Są dłuższe i szersze. Gdzie ich szukać? Szukaj w sklepach oznaczonych czerwonym plafonem. Szukaj płyty z hologramem. Szukajcie w najbliższym sklepie. Dlaczego się obiadamy i jak pokonać swoje łakomstwo? Idź za instynktem. Usłuchaj pragnienia. Teraz to się chyba tego nie słuchaj. I raz, i dwa. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem lat gwarancji na... Korektor, jak sama nazwa wskazuje, zakreśla. Pisze i pisze, i pisze, i pisze, i pisze, i pisze, i pisze. Wyjątkowo chłonny wkład. Pędel, pędel, Guzik mnie obchodzi. Rady dla kobiet, które coraz częściej atakują ludzi. Dobre rady, <laughs> teraz jeszcze lepsze. Nowa jakość życia. To pełnia życia. Żyj pełnią życia. Po reklamie. Powtarzam. Po reklamie. To podcast nie tylko dla Orłów. No, to jedziemy. Arek... Troszeczkę mi ostatnio wzięły przemyślenia i wracam nie tylko myślami, myślami ale, także, ale także czynami do podcastów, które nagrywaliśmy rok temu i pamiętam, jak rok temu życzyliśmy sobie w ostatnim, właśnie postświątecznym, ostatnim noworocznym podcaście, nie noworocznym, przed zakończeniem roku, ostatnim podcaście, żeby pojawiły się nowe podcasty w polskim świecie podcastów, a także, żeby się pojawił pierwszy damski Polski podcast i w zasadzie na ogólnej mizerii polskiego podcastingu pojawił się damski podcast, czyli Gosia Samosia, której dziękujemy za to, co się stało w Amsterdamie i w ogóle dziękujemy jej za, za wiele innych rzeczy. Arku, chciałem się Cię spytać, no takie pytanie, no wiadomo, na pewno się spodziewałeś tego pytania, jak minął rok podcastera w tym roku, jak, co dla Ciebie znaczy mikrofon? I czy nie masz zamiaru założyć damskiego podcastu? Coraz gorzej, słuchajcie, coraz gorzej na polskim, na polskiej strefie, sferze podcastu. Podcastów zamiast przebywać to tylko ubywa, niestety. Coraz mniej, coraz są rzadziej wydawane. Ubolewam nad tym faktem bardzo, bardzo, bardzo, bardzo mocno. A jak mi minęło, no cóż, więcej nagrywam, więcej nagrywam naprawdę nieraz mam dylemat, co puścić wam w podcaście w podcinku. Lubię to, to robić. Lubię tą robotę. I cóż. Lubię chyba teraz bardziej mikrofon niż aparat fotograficzny. <grymian> tak się porobiło. Dobra. To chyba tyle, Filip. nie, Tyle ode mnie w tym temacie. Marian, operator koparki. Pewnie zadawałem Ci to pytanie już nie raz, chciałbym po raz ostatni spytać się w tym roku i pewnie już więcej Ci tego pytania nie, nie zadam, nie wiem jak nasze kontakty będą takie werbalne yy, w najbliższej przyszłości, ale chciałem się spytać, czy, bo Ty jesteś człowiekiem też poniekąd mediów i komputerów, czy może jak będziesz gdzieś tam w ciepłych krajach winem i miodem płynącym, czy nie myślisz o czymś takim, żeby zrobić na przykład podcast? Zresztą będziesz w jaskini lwa, poniekąd blisko jabłek, blisko y, okienek. Czy nie myślisz, żeby może pogodzić te dwa z, troszkę sprzeczne y, interesy i, i coś zrobić swojego? Może jakiś podcast? A, tak, tak. Dobre pytanie. Dobre pytanie, dlatego, że na przykład dokładnie rok temu zastanawiałem się nad tym, czy nie otworzyć e, własnego podcastu. E, w momencie, kiedy przenosiłem bloga na, na Spotless Mind, Plan był taki, żeby zrobić tam strefę podcastową i robić to wspólnie właśnie z kolegą, z Kid A. Nie udało się, nie wyszło w sumie i nie wiem. Trzeba mieć dużo czasu na takie zabawy. Wy macie go za dużo i dlatego to robicie. Ja nie mam czasu, dlatego... ale nieprawda. Arek ma żonę i, i dwójkę dzieci. Ja nie mam żony i nie mam dwójki dzieci, ale, ale nie, ja wydaje mi się, że wcale nie trzeba dużo czasu. Arek, na przykładzie Arka. Arek, Arek robi to... Nie powiem, że mniej profesjonalnie albo bardziej profesjonalnie, a jak robi to inaczej, ale robi to, robi to, jak ma ochotę, to nagrywa, a jak nie ma ochoty, to nie nagrywa. Ja jestem obligowany tym, że co wtorek muszę coś puszczać, czy nie muszę, chcę, lubię i tyle. Ale myślę, że to nie jest problem, żeby znaleźć czas. Mikrofon i, i wrzucić to nawet jako, wiesz, troszeczkę jakieś surowe takie pliki czasem, jakieś intro na początku, na końcu coś i gotowe, nie sądzisz? Masz rację, masz rację. Można, można pewnie wygospodarować czas. Ja widzę, że moje podcasty, gdy były, to byłyby głównie muzyczne, więc tak mniej mojego gadania, a więcej muzyki, która mi się ostatnio spodobała i bym chciał się nią podzielić. Tak jak ostatnio na blogu zresztą robię, podrzucam jakieś linki do, do piosenek. Pomyślimy i będziemy dalej, tym pewnie będzie, będę chętniej w ten sposób się udzielał, żeby ludzie mogli jednak coś posłuchać, co tam się dzieje u nas. Więc zobaczymy. Może, może się uda, ale dzięki za pomysł. Właśnie podcasting myślę, że jest ważną rzeczą może w moim życiu. Nie tak do końca, znaczy, ta, źle powiedziałem, jest ważną, ży, rzecz, ważną rzeczą w moim życiu, ale, ale nie jest najważniejszą, bo wiadomo, że dziewczyny to najważniejsza rzecz w moim życiu, ale, no tak, ale, ale jest to coś, co jakoś mój tydzień na przykład yy, ustawia, że we wtorek na przykład mam podcast, to, to muszę sobie pomyśleć wcześniej. Budzisz się ze strachem rano we Nie ma materiału na podcast. Tak, Co nie to ma materiału. Nie, mam tak jak Arek przed chwilą powiedział, że mam nadmiar materiału. Na przykład jest tyle rzeczy, które chciałbym nagrać, jest tyle rzeczy, które chciałbym puścić, ale nie zawsze wydaje mi się, że to może być interesujące. Aczkolwiek, aczkolwiek Arek ma krótsze podcasty, takie bardziej, bardziej mm, rodzinno-osobiste. Ja mam takie trochę niby irlandzkie, gdzieś tutaj w tym zakorzenione, ale, ale takie bardziej off topic, czyli, czyli no jak Państwo słyszeli, w zeszłym roku, w zeszłym roku mnóstwo, mnóstwo różnych tematów i, i różnych, różnych osób. A ja myślę, przepraszam, że dzisiaj mi się podcasting podoba, a jutro mi się znudzi, jak wszystko, jak kolejna zabawka, jak kolejny gadżet i będę na przykład y, wolał zostać operatorem koparki jak Biedron, i już no, nie, nie, nie, nie będzie moich podcastów. Tak, tak słuchając ostatnio tego co robisz wydaje mi się, że bardziej pójdziesz w stronę samolotu, bo ostatnio zauważyłem, że bardzo Cię kręcą samoloty, które latają nad, nad Dublinem i to nie tylko to co piloci ze stewardessami tam wyprawiają na pokładzie ale też jak te samoloty wyglądają, jakie są typy, rodzaje czy po co to robisz? Może liczysz, że złapiesz kiedyś na e, weterze jakieś e, terrorystyczne zajście? Nie, nie, nie. Bardzo mi fascynują samoloty, czyli plane spotting. Jak już kiedyś e, słuchaliście mojego podcastu numer 11, podcast Podcinek, który nawet telefon e, za niego wygrałem, tak, tak było. To lubię, lubię obserwacje, lubię spotting samolotów nad niebem. W sensie nie spotting, samolot, nie, nie spotting aparatowy, zdjęciowy, tylko spotting właśnie radiowy. Nasuchiwanie na zachodnich samolotów, nasłuchiwanie depesz, które wysyłają samoloty do stacji naziemnych. Tak się ten rok tym interesuje. Kiedyś byłem, ja chyba wiem, że ja w poprzednim swoim wcieleniu byłem pilotem Messerschmitta, który latał tutaj nad Dublinem. A mógł, no Myślę, że to, że to jest Belfast. <laughs> Filip, back to you. Jeszcze chciałem się spytać Arka o jedną rzecz, i może ciebie też Jacku jakie są, jakie były może najważniejsze rzeczy związane z Irlandią w tym roku Ty i Irlandia, coś takiego co najbardziej wpłynęło na Twoje życie może Arek jest bardziej taki miejski ja jestem może mniej tutaj yy, może mniej obeznany troszeczkę z Dublinem znaczy mówię miejski dlatego, że Arek jest tutaj o wiele, wiele dłużej niż ja ale co było najważniejsze no, dla Arka tak w dziejach może Irlandii w zeszłym roku, dobre pytanie coś kumasz? o mnie chodzi? Nie, może to, co było ciekawe dla ciebie w tym roku w Irlandii, co się zdarzyło. Jeśli chodzi o moje prywatne życie, Filip, to dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz: e, otrzymanie o, po długich trudach i po długich e, turbulencjach powietrznych paszportu dla mojej młodszej córki paszportu irlandzkiego. Przypomnę, ma podwójne obywatelstwo, tak jak, moja, e, tak jak Pola, czyli starsza moja córka. A drugą rzeczą był taki, taki troszkę taka sprawa osobista wyjazd e, z taką moją paczką kolegów. E, amatorów na świetną wycieczkę po Irlandii, na zachód, na do krainy Konemary, yy, na właśnie robienie zdjęć. Takie te dwie rzeczy irlandzkie. Najbardziej w tym roku wspominam, jeśli chodzi o ten kraj, i o tą Zieloną Wyspę. Teraz proszę bardzo, kierowniku Koparki. Kierownik Koparki, kierownik podcastu. Eee... Co by tu powiedzieć, no niestety ja nie jestem bardzo irlandzkim tutaj mieszkańcem, nie interesuję się tym, co się tutaj dzieje, ale owszem, w tym roku trochę sobie na przykład pojeździliśmy, ponieważ odwiedzili nas i rodzice, i teściowie, zabraliśmy ich na wycieczkę krajoznawczą po Irlandii, na zachodnie wybrzeże właśnie, tak jak Arek wspomniał, te same rejony. Zobaczyliśmy po raz kolejny klify, zobaczyliśmy Galway bardzo ciekawe, bardzo ładne, zielone, surowe klimaty. Więc będę, będę bardzo mile wspominał Irlandię i te widoki, które tutaj zapamiętaliśmy, otwaliliśmy na, na bitowych zapisach aparatu fotograficznego. Ale czy coś się takiego wydarzyło tutaj. No nie wiem, nie wiem, nie zauważyłem Filip. Mi się wydaje, że fala imigrantów z Europy Wschodniej, a szczególnie z Polski zalewa tutaj ten kraj. Ja pracuję poniekąd dla Fasu, Fos się mówi. To jest taka. Urząd Pracy, jakby to przetłumaczyć, FOS, to jest Urząd Pracy, Urząd Pracy, Arek i Biedron Ostatnio robiliśmy dla nich statystyki e, i ktoś od nas tam projektuje dla nich troszeczkę strony, takie rzeczy robi różne. I ostatnio e, natrafiłem, bo mieliśmy dojście do danych, że w Irlandii jest 4 miliony 230 ileś tysięcy ludzi po spisie, który był chyba na początku tego roku, na początku bodajże. Czyli to jest spis z mniej więcej z lutego, ze stycznia tego roku. Było 4 miliony 200 ileś tysięcy ludzi, z czego 52% to mężczyźni, a 48% to kobiety, czyli mężczyźni są w minimalnej przewadze. W każdym razie myślę, że nie było tam nic takiego napisane. Nie, znaczy w każdym razie nie dotarłem, ile jest imigrantów, ile jest ludzi takich jak my tutaj w czwórkę, którzy przyjechali z nieudaczników. Europy, nieudaczników dokładnie którzy uciekli z tego kraju. A jeszcze uciekał, jak w miarę było chyba dobrze, nie? Tak pamiętam te 5 lat temu. Ja nie uciekałem. O, no, no, no. Nie no, uciekałem. No, nie uciekał. W każdym razie, w każdym razie, mam nadzieję, że w następnym spisie powszechnym będzie, będzie podane, ile Polaków uciekło z kraju. I przyjechało tutaj w poszukiwaniu nowej pracy. Wszystkim życzymy wszystkiego dobrego. Aczkolwiek trochę nas to smuci, że mówię za siebie, że... Taka wiadomość, która dość dotknęła mnie ostatnim czasem, że prezydent i premier naszego kochanego kraju głosowali za degradacją generała Włocicha Jaruzelskiego i że nie miał być już być generałem. Czyli Arek puszcza w swoim podcaście takie fajne jingle, które mniej więcej brzmią w ten sposób, że ludzie załatwmy lepiej to co się dzieje teraz i nie patrzmy w przeszłość, bo jeśli nie załatwimy tego co się dzieje teraz to nie będziemy mieli przyszłości. I, I jeśli dalej będą się tłukli w naszym kochanym kraju I dalej rozliczali ludzi sprzed 30-40 lat Że pracowali dla takich służb albo takich służb Nie patrząc na to, że ludzie im po prostu uciekają z kraju To myślę, że do tego czasu nie będzie po co wracać Bo skoro nie ma teraźniejszości, nie ma teraźniejszości w naszym kraju No to nie ma po co wracać Nie wiem, Jacek, czy Ty chcesz wracać? Do Polski? No nie, niekoniecznie. niekoniecznie Niestety u nas w kraju nikt nie myśli o tym, o złych rzeczach wynikających z emigracji. Rząd się cieszy, prawda? Bo ludzie wyjeżdżają. bezrobocie spada. Problem bezrobocia właśnie znika. Dywizy do kraju napływają. Ostatnio widziałem jakieś tam statystyki, ile miliardów euro rocznie do Polski spływa z Irlandii. To są, to są niewyobrażalne kwoty. Ludzie tu ciężko harują, a Polska się bogaci przez to. Więc, więc rząd się cieszy e, może, może trochę w ciężkie tematy weszliśmy, więc coś, e, coś na rozluźnienie e, piosenka jakaś może dla dzieci? może Arek zna takie utwory? Otwór dla dzieci? okej, okay, dobra, mini mini taka fajna płytka z takiej fajnej telewizji dla dzieci w Polsce utwór pod tytułem szli, sznap sznapi teraz dla Was specjalnie ole Zapraszam. najlepszym dniem jest niedziela po polskiej Detroit. Najlepszym dniem jest niedziela. Polski Detroit nadaje podcastowy numer nowy, świeżutki i gotowy. I śnię, i nam śnie, śnie, Ach, Fantastyczny program! Nie tylko dla orów, trochę inne radio. Dzięki To jadę. za wspólne słuchanie naszego podcastu podcastu Filipa i tutaj e, mnie jako gościnnego hosta pora wejść w ten nowy rok, wejdziemy w niego jeszcze razem e, w, z różnych miejsc potem będziemy się żegnać e, może każdy, każdy powie parę słów do słuchaczy, życzeń noworocznych ja serdecznie dziękuję Biedrom za spotkanie, serdecznie dziękuję Filipowi za, no, za sponsoring dzisiejszy Dziękuję. To, to, to, to był mój urodzinowy sponsoring tak, dziękuję wam, że tego słuchaliście była taka możliwość tego wspólnie nagrać i chciałem wam życzyć wszystkiego dobrego na nowy rok i żebyśmy się spotkali w tym gronie jeszcze kiedyś, no. niekoniecznie na żywo, może przez jakieś Skype może przez jakieś inne tego typu klimaty. Do usłyszenia i do następnego razu w Do usłyszenia i do następnego razu. Arku, nie będziemy wymieniać wszystkich podcastów i dziękować im tak jak to było rok temu, bo w zasadzie jakbyśmy mieli robić tą listę, to, to lepiej nie wymieniać, bo jest chyba mniej podcastów niż rok temu. Dziękuję, dziękuję wszystkim, dziękuję Arkowi za to, że zaczął ze mną rok zeszły, za to, że był przez większość część tego roku. Dziękuję yy, i fajnie, że ma swój podcast, jest już nasz trzech Irlandii, chociaż Gubi chyba coś zniknął ostatnio, nie wiadomo co się z nim stało dziś go wciało. Operatorowi Koparki dziękuję za to, że go poznałem tak bliżej w zasadzie w tym roku, bo okazał się całkiem miłym, przystojnym, kuszącym nie tylko operatorem Koparki, ale także sprawozdawcą sportowym. I cóż, naprawdę, dzięki, fajnie, fajny rok. Podcasty to jest fajna zabawa, fajnie dużo fajnych ludzi można poznać. No i ostatnie, ostatnie słowo właśnie dla operatora Koparki. Myślę, że Przerzucasz się teraz z koparki, ładowarki Eu 200 z Fadromy na jakiegoś Caterpillara co? Tak właśnie będzie. Chłopaki, dziękuję Wam bardzo za, za wspólne, wspólną zabawę, za wspólne mniej lub bardziej poważne podcasty. Bardzo mile je wspominam, zeszłoroczne. Jak ktoś ma ochotę posłuchać wspólnych wybryków, no to są nagrane. Jest, jest wiosenna, letnia palmiarnia mój ulubiony podcast walentynkowy, którego nigdy nie zapomnę, to co tam się działo. Więc chłopaki, dziękuję, było naprawdę super i, i do, do, do usłyszenia. Dajcie, dziękujemy, Dziękujemy, dziękujemy i zapraszamy po nowym roku. To tyle. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.